generał Władysław Anders. Co to za żołnierz polski? Czy to odżyły Legiony Dąbrowskiego? Już poleciłem wywiesić naszą biało czerwono chorągiew. Jako znak Polacy zdobyli Monte Cassino. I po bitwie wyryliśmy napis Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. My walczyliśmy o szczęście narodu polskiego, o wojnie. Od śniegów Narwiku, nieba nad Anglią, libijskich piasków Tobruku do, do francuskiego Falaise i włoskiego Monte Cassino, czyli polskie siły zbrojne na zachodzie podczas II wojny światowej. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci. Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 roku żołnierze polscy kontynuowali walkę z Niemcami. We Francji powstał rząd polski. Jego premierem został generał Władysław Sikorski który podjął decyzję o odtworzeniu polskich sił zbrojnych na wychodźstwie. Wiosną 1940 roku to było już 80 tysięcy ludzi. Zmierzających do polskiego wojska niemiecka propaganda nazywała turystami Sikorskiego. Szlak bojowy polskich sił zbrojnych na zachodzie wiódł przez wiele krajów, przyniósł krwawe, wyniszczające boje, ale i zwycięstwa. Samodzielna brygada strzelców podhalańskich generała Zygmunta Szyszko-Bochusza stanowiła jedną trzecią alianckich sił skierowanych w kwietniu do Norwegii, u wybrzeży której znalazły się też polskie niszczyciele. W rozpoczętej w sierpniu tegoż 1940 roku bitwie o Anglię 303 polski Dywizjon Myśliwski imienia Tadeusza Kościuszki okazał się najlepszy w walkach z niemiecką Luftwaffe. W kilkuletniej bitwie o Atlantyk i zatopieniu Dumy Kriegsmarine Bismarka w 1941 roku uczestniczył ORP Piorun, a od sierpnia samodzielna brygada strzelców karpackich przez wiele tygodni brała udział w bohaterskiej obronie twierdzy Tobruk w Libii. Finałem półrocznych, krwawych walk o Monte Cassino w pierwszej połowie 1944 roku był 18 maja, kiedy patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknął biało-czerwoną flagę na ruinach tamtejszego klasztoru. Dzięki temu Amerykanie zajęli Rzym. Między czerwcem a końcem sierpnia tegoż roku alianci realizowali działania pod kryptonimem Overlord. W tej największej operacji desantowej w dziejach wojen mającej otworzyć nowy front w Europie Zachodniej przeciwko Niemcom także byli Polacy. Rozpoczęła się od działań na morzu, m.in. polskich okrętów wojennych. Z kolei dywizja pancerna generała Stanisława Maczka odegrała ważną rolę w sierpniowej bitwie pod Falez, gdzie przełamano obronę niemiecką w Normandii oraz doprowadzono do wyjścia aliantów na linię Sekwany, a później Renu.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 Witam serdecznie. Zwróciłam uwagę na fakt, że niemiecka propaganda nazwała żołnierzy zmierzających do polskiego wojska na zachodzie turystami Sikorskiego. Jak pan profesor ocenia ten fakt? Przypomnijmy, że rzeczywiście w końcu września Sikorski dokonał swoistego przewrotu politycznego, do którego przygotowywał się zresztą od dawna, a wykorzystał okazję, jaką była klęska we wrześniu 1939 roku, klęska władz sanacyjnych i przy poparciu francuskich czynników politycznych ogłosił się premierem, nie pozwolił na objęcie urzędu prezydenta wyznaczonemu do tego przez dotychczasowego prezydenta i posiadającemu na mocy Konstytucji Kwietniowej prawo do wyznaczenia następcy Ignacemu Mościckiemu. Nie pozwolił na, na wyznaczenie następcy, jakiego Mościcki chciał, tylko podpowiedzianego przez siebie Władysława Raczkiewicza. A więc z nowym prezydentem, z nowym premierem jednak Sikorski Grając pierwsze skrzypce w tym tandemie, tworzył coś w rodzaju nowej nadziei także dla Polaków chcących dalej walczyć o niepodległość, pomimo podbicia całego kraju przez podwójnego okupanta niemieckiego od zachodu i sowieckiego od wschodu. I zarazem udała się ta sztuka bardzo ważna kontynuacji, bezpośredniej kontynuacji przedwojennych władz Polski. Nie było tutaj zerwania ciągłości pomimo... No, swoistego przewrotu, jak go nazwałem. Wciąż było to to samo państwo polskie, tyle tylko, że teraz jego władze znajdowały się na uchodźstwie i Sikorski, zresztą bardzo dobry dowódca sprawdzony świetnie w wojnie 1920 roku jako jeden z najlepszych, a może najlepszy dowódca liniowy Związku Operacyjno-Taktycznego Piątej Armii, przystępuje do tego, na czym się zna, czyli do organizacji wojska odtwarzania tego wojska w takiej skali w jakiej jest to możliwe ponad 1200 kilometrów od Polski, która znajduje się pod okupacją. Skąd może czerpać żołnierzy Sikorski do tych formacji, które we Francji sojuszniczej Francji próbuje odbudować. Odpowiednie umowy były zawierane jeszcze we wrześniu przez poprzedników Sikorskiego na temat możliwości budowy polskich formacji we Francji. Jeszcze z 9 września takie pierwsze porozumienie zostało zawarte. A można było mieć nadzieję na kadrowe uzupełnianie tych formacji, głównie spośród Polaków, którzy pracowali w kopalniach, czy no ogólnie rzecz biorąc w zakładach przemysłowych północnej Francji. Lille, okolice pogranicze z Belgią, tam był rezerwuar potencjalnych żołnierzy Polaków, którzy nie mieli obywatelstwa francuskiego, a pracowali no nie tylko sezonowo, ale wieloletnio we Francji, szukając chleba za granicą. Turyści sikorskiego, tak nazwani, to byli z kolei ci, którzy przedarli się lub przedzierali się przez to przedmoście rumuńskie, a potem przez zieloną granicę, przez Słowację, albo raczej częściej przez Rumunię, w stronę krajów południa Europy, Italię, by dotrzeć albo do Francji przez Morze Śródziemne, albo przez Turcję do Syrii, gdzie przypomnijmy Syria znajdowała się pod zwierzchnością francuską kolonialną jako tak zwane terytorium mandatowe. W Syrii był ten z kolei blisko wschodni ośrodek państwa francuskiego, gdzie zacznie się tworzyć na podstawie już umowy zawartej przez Sikorskiego 4 stycznia 1940 roku w Paryżu z francuskim premierem Eduardem Daladier zacznie się tworzyć samodzielna brygada strzelców karpackich pod dowództwem pułkownika Stanisława Kopańskiego. Obok tej formacji będzie na podstawie wspomnianej umowy z 4 stycznia 40 roku tworzyć się również 10 brygada kawalerii pancernej, czyli brygada pancerna po prostu pod dowództwem pułkownika szybko awansowanego na generała niezwykle zasłużonego pancerniaka jeszcze z kampanii wrześniowej Maczka. A także dywizje piechoty, a więc pierwsza dywizja grenadierów, druga dywizja piechoty. Te dwie dywizje udało się sformować w pełni w ciągu następnych miesięcy, odpowiednio pod dowództwem generała. Ducha i generała prugar Kettlinga oraz wspomniana przez panią redaktor już przy okazji bitwy o Narwik samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, której dowódcą został pułkownik, a potem generał Zygmunt Szyszko-Bochusz. Tak przedstawiała się struktura organizacyjna tych odtwarzanych we Francji jednostek, Turyści Sikorskiego, czyli uciekinierzy z obozów internowania na Węgrzech, gdzie patrzono na nich przez palce, czy w Rumunii, zasilali taką fachową kadrą tych ochotników ze środowisk robotniczych polskich z północnej Francji. A tak o budowaniu polskiej armii na zachodzie mówił premier i wódz naczelny generał Władysław Sikorski na posiedzeniu Rady Narodowej, swego rodzaju parlamentu na uchodźstwie. Jestem z najważniejszych problemów jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa polskiej armii. Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją, przynoszą warunki niezbędne do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej. Kadry, jakie posiadamy, już obecnie przeprowadzony pobór Polaków wziarsych do broni we Francji, pozwala już obecnie na poważne zapoczątkowanie stutysięcznej armii. To będzie prawie w całości odtworzone, a nasza marynarka wojenna jest lubą Polski. Stwierdzić więc mogę, że po katastrofie, która do podwalin zburzyła naszą siłę zbrojną, odbudowa na nowych podstawach dokonywa się pomyślnie w całym porządku prawnym, wynikaniem wszelkiej arbitralności w postępowaniu. Żołnierze polscy stoją dzisiaj w dala od wszelkiej polityki. Nie uważają oni wojska za odskocznie do kariery w innych służbach państwowych. Wychowywani w duchu poświęcenia i całkowitego oddania się ojczyźnie marzą o chwili będą mogli pójść śladem bohaterów Warszawy, Westerstawa, Lwowa, Modlina i tylu innych i pomścić krzywdy swych braci. I tak tworzyła się owa masa żołnierska już regularna, zorganizowana, licząca w maju 1940 roku około 50 tysięcy żołnierzy. Tyle w każdym razie wzięło udział bezpośredni w walce o Francję, w momencie kiedy Niemcy już całymi siłami uderzyli na Francję w maju 40 roku. To właśnie wspomniane dwie dywizje piechoty, brygada pancerna Maczka wzięły udział w tych walkach, m.in. bitwie pod Montbard, Maczek wyróżnił się udanym kontratakiem przeciwko wojskom pancernym niemieckim. Także w bitwie pod Lagarde dywizja grenadierów generała Ducha wzięła bardzo no, taki y, energiczny udział, sprawdzając się w polu. Dywizja pod dowództwem generała Pruger-Ketlinga po stoczeniu krótkich walk przeszła granicę szwajcarską, gdzie spędzi resztę wojny żołnierza tej dywizji. Natomiast w momencie, kiedy Francja została ku rozpaczy Polaków, i rezygnacji Francuzów, którzy nie byli zainteresowani, zdaje się specjalnie długotrwałą obroną swojego kraju. Polacy wierzyli, że Francja jest niezwyciężona i o ile to sanacja tylko odpowiada za przegraną Polski, to Francja bez problemu poradzi sobie z niemieckim kapralem, czyli z Hitlerem i pokona go w walce frontalnej. Okazało się, że Francja rozsypała się jak domek z kart pod uderzeniem niemieckim i to był największy szok dla Sikorskiego. Fanatycznego wręcz frankofila, który nie brał w ogóle pod uwagę tej możliwości, że Francja może paść. No ale Francja padła, i tu Sikorski wykazał się w tej sytuacji dla siebie tragicznej przytomnością umysłu. Nawiązał rozmowę z premierem, nowym premierem brytyjskim Winstonem Churchillem w sprawie przeniesienia de facto tych żołnierzy polskich, których uda się ewakuować z Francji do Wielkiej Brytanii, formowania tam na wyspie. Raz jeszcze, polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Udało się ewakuować łącznie 27 tysięcy żołnierzy do Wielkiej Brytanii i znów 5 sierpnia tym razem, a więc ledwie po 7 miesiącach od tej pierwszej umowy z Francją, umowa z Wielką Brytanią podpisana 5 sierpnia normowała, regulowała jakby scenariusz, wedle którego te siły zbrojne w Wielkiej Brytanii miały być odtwarzane. Przede wszystkim Korpus w Szkocji miał być formowany korpus lądowy pod dowództwem generała Mariana Kukiela z dywizją pancerną, na czele której stanie Maczek. No ale jeszcze ważniejsze formacje w sytuacji wyspy brytyjskiej otoczonej przez flotę niemiecką i przez przede wszystkim floty lotnicze Hermana Geringa były możliwości kadrowe, jakie zapewniali polscy lotnicy, i obsługa lotnicza wyszkolona w Polsce około 5,5 tysiąca, 6 tysięcy nawet ludzi i 1,5 tysiąca marynarzy polskich. Oni będą szczególnie cenni dla Brytyjczyków i tak zacznie działać ten y, także fragment polskiego wysiłku zbrojnego na zachodzie, szczególnie ważny w najbliższych miesiącach w bitwie o Anglię, wręcz bezcenny. W bitwie o Anglię uczestniczył pilot Stanisław Skalski. Widziałem tylko, jak ten Dornier w wpadł w chmury, przelecieliśmy pierwszą warstwę chmur, zobaczyłem go pod sobą w dalszym ciągu. Przebiłem drugą warstwę chmur, tych kumulusów i zobaczyłem, kiedy szedł w dalszym ciągu pionowo do ziemi i pionowo doszedł do samej ziemi i tutaj na południu gdzieś w rejonie Canterbury, prawda, uderzył w ziemię. Odwołam się jeszcze i wrócę do określenia turyści Sikorskiego. Mam wrażenie, że ono ma taką lekceważącą wymowę, określenie, które może nieść takie przesłanie, że Armia Polska pokonana we wrześniu 1939 roku przez Niemców się nie odtworzy, a jednak powstała i mimo upadku Francji i bardzo trudnej logistycznej sytuacji została w części przeniesiona do Wielkiej Brytanii i się rozbudowywała. Nie wiem, jak działał wywiad niemiecki. Czy takie wieści mogły do niego docierać? O, oczywiście Abwera działała nie najgorzej. Nie tak jak w serialu Stawka Większa niż Życie, gdzie za każdym razem da się śmiesznie ograć znakomitemu Asowi wywiadu sowieckiego Hansowi Klossowi, ale zresztą nawet nie trzeba było mieć bardzo rozbudowanego wywiadu, żeby wiedzieć, że Polacy walczą dalej że formują swoje jednostki, a przede wszystkim mogli się o tym przekonać już bezpośrednio naocznie lotnicy niemieccy, którzy szturmowali brytyjskie niebo i widzieli, po prostu widzieli przed sobą samoloty z biało-czerwoną szachownicą wymalowaną na burtach i na skrzydłach. Czyli samoloty, które część z owych lotników niemieckich pamiętała, oczywiście inne to były maszyny, ale oznakowania podobne kampanii wrześniowej z walk powietrznych, wtedy toczonych na mniejszą skalę. Teraz lotnicy polscy w bitwie o Anglię odgrywają zasadniczą, widoczną od początku rolę. Korpus, który formuje się w Szkocji, na razie są, można powiedzieć, jak to czasem też pogardliwie określano, leśne dziadki, no, ludzie, którzy chwilowo prochu nie mogą powąchać, bo przecież Wielka Brytania szczęśliwie nie prowadzi działań lądowych na swoich wyspach, stara się nie dopuścić do desantu niemieckiego i dlatego główny ciężar walk spoczywa na lotnikach i na marynarzach. A lotnicy, no to przede wszystkim sformowany najszybciej dywizjon 303 no, odegra tak fenomenalną wręcz rolę w bitwie o Anglię. Przypomnijmy, że w tym najbardziej dramatycznym dniu 15 września 1940 roku kiedy Niemcy próbowali złamać obronę powietrzną brytyjską. Udział w walkach wzięły łącznie dwa polskie dywizjony 303 i 302 i zestrzeliły tego jednego dnia 23 samoloty na pewno i trzy prawdopodobnie a w całej bitwie o Anglię wziął udział 151 polskich pilotów, którzy zestrzelili łącznie 203 samoloty wroga, na 1700 w ogóle zestrzelonych przez lotnictwo brytyjskie, czyli co ósmy samolot zestrzelony w bitwie o Anglię był zestrzelony przez Polaków, a był to czas, kiedy Losy tej bitwy ważyły się na pojedyncze samoloty, tak bym powiedział, a więc ta waga położona przez udział polskich lotników na szali tej bitwy była ważniejsza niż w jakimkolwiek innym momencie udziału polskich sił zbrojnych w II wojnie światowej. Można bez przesady powiedzieć, że bez Polaków Brytyjczycy bitwę Anglii by nie wygrali. A jeśli bitwa o Anglię nie byłaby wygrana przez Brytyjczyków, druga wojna zakończyłaby się zwycięstwem Niemców. Po prostu Niemcy byłyby w stanie desantować się na Wielką Brytanię. Taki prosty sylogizm można tutaj zbudować, ale chociaż nie lubię historii alternatywnej, to wydaje mi się, że taki scenariusz historii alternatywnej, co by było, gdyby nie było polskich lotników w bitwie o Anglię, można z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa zbudować. Myślę, że nie trzeba powoływać się na historię alternatywną, bo słynne słowa Churchilla, oceniające wkład Polaków, mówią same za siebie, można też przypomnieć słowa sekretarza króla Jerzego, który o polskich lotnikach mówił absolutne tygrysy. A brytyjscy historycy pisali, że właśnie zwycięstwo w bitwie o Anglię było, tak jak pan profesor wspomniał, kluczowe dla podtrzymania tej zdolności, no już można powiedzieć ogólnie, wolnego świata do kontynuowania walki z Niemcami. Polacy pojawiali się w trudnych miejscach i zmagali się w trudnych, krwawych bojach z Niemcami. Od choćby bitwa o Narwik, tam samodzielna brygada strzelców pod Halańskich, generała Zygmunta szyszko stanowiła aż jedną trzecią alianckich sił Norwegii. Miejsce wyjątkowe. Miejsce, które wydawało się bardzo ważne w tym momencie, to jest w kwietniu roku 1940, ze względu na dojście do rud żelaza, bez których nie da się produkować stali i w związku z tym nie da się produkować okrętów, nie da się produkować czołgów ani samolotów, a te rudy szwedzkie w Kirunie miały najbliższy port właśnie w norweskim Narwiku i stąd kluczowa rola utrzymania tego portu w sytuacji, kiedy Niemcy dokonały na początku kwietnia agresji na Danie i Norwegię i błyskawicznie opanowywały oba te kraje, zagrażając w ten sposób właśnie tej strategicznej drodze od Kiruny szwedzkiej do Narwiku. Ta decyzja, by tam użyć właśnie brygady strzelców podhalańskich, przypomnijmy, nie była decyzją pierwotną. Najpierw rozważano udział brygady w wojnie o niepodległość Finlandii, kiedy Sowieci zaatakowali Finlandię w końcu listopada, na początku grudnia 1939 roku. Po kilku tygodniach bohaterskiej obrony Finów, Brytyjczycy i Francuzi, bo Francja jeszcze wtedy przecież była niezaatakowana, jeszcze wydawała się silna, rozważali utworzenie korpusu interwencyjnego, który wspomógłby Finów w walce o niepodległość przeciwko Sowietom. I częścią tego korpusu miał być właśnie... Oddział formowana dopiero brygada generała Szyszko-Bochusza. Ponieważ Finowie podpisali rozejm, a potem pokój z Sowietami, jeszcze zanim korpus został sformowany, stąd właśnie pomysł, by użyć także na północy, także na terenie Skandynawii, oddziału polskiego, oddziału strzelców podhalańskich. I sprawdził się on znakomicie w tych trudnych górskich bo to rzeczywiście fiordy bardzo wysokie, przypominające no w jakim stopniu przynajmniej podhale symbolicznie reprezentowane przez brygadę Zygmunta Szyszko-Bochusza. Tam właśnie w takich warunkach żołnierze sprawdzili się znakomicie, żołnierze polscy i potrafili utrzymać pozycję, wykonać zadania, które zostały im polecone. Cóż, kiedy po kilkunastu dniach walk decyzją zwierzchników oddziały alianckie opuściły Narwik i właśnie brygada Zygmunta szyszko -Bohusza osłaniała ten odwrót. Koszty ludzkie tego udziału w operacji narwickiej to było 100 mniej więcej zabitych i 200 rannych żołnierzy brygady. Ale chrzest bojowy wypadł niewątpliwie bardzo godnie i Polacy zaznaczyli swój udział, swoją wolę walki z Niemcami nawet tam blisko już koła polarnego. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Polacy docierali w różne rejony świata, także do północnej Afryki, twierdza Tobruk, sierpień 1941 roku. Trzeba obronić twierdzę, żeby zatrzymać lisa pustyni generała Arwina Rumla, który... Zmierzał w stronę Egiptu, w stronę roponośnych terenów. Polacy mieli podobno najtrudniejszy odcinek miasta do obrony, dali rady. Choć Niemcy znowu ukuli takie powiedzenie szczury Tobruku. No to było powiedzenie dotyczące w ogóle obrońców Tobruku. Tam byli Polacy, Australijczycy, Czesi. Polacy rzeczywiście znakomicie utrzymali tam pozycję przez blisko 5 miesięcy trwającego swojego udziału w obronie Tobruku do grudnia, a potem wzięli przecież udział zwycięski w zwycięskiej bitwie już na początku roku 1942 pod El Gazalą, To oczywiście żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich generała Kopańskiego. Wśród nich wielu także przedstawicieli polskiej elity kulturalnej, tam między innymi odznaczył się w tych walkach Adolf Bocheński niezwykłym bohaterstwem. Byli tam także żołnierze poeci, którzy potem stworzą prawdziwe imperium kulturalne na Bliskim Wschodzie, kiedy już brygada zostanie wycofana do Palestyny. I spotka się tam właśnie w 1942-1943 roku z żołnierzami Andersa, ewakuowanymi ze Związku Sowieckiego. To jest oczywiście melodia przyszłości, ale mówię o tym dlatego w kontekście Tobruku, że Tobrukczycy stworzą no, od razu niezwykle silną kulturę pamięci wyrażoną w piosenkach, wierszach. Marsz Brygady Karpackiej, słynny, jest tego przykładem. I ta piękna legenda, oparta naprawdę legenda Tobruku, zasługuje na pewno na przypomnienie także współcześnie. Mówię o tym z pewnym wyrzutem, bo do tej pory kinematografia polska nie zdobyła się na żaden film o tym, no tak atrakcyjnym można powiedzieć, filmowo właśnie, epizodzie wojny, jakim był udział Polaków w bitwie o Tobruk gdzie polska brygada tak się wspaniale zaznaczyła. A nasi południowi sąsiedzi, Czesi, których tam było mniej więcej dziesięciokrotnie mniej niż Polaków, nakręcili świetny film o Czechach w obronie Tobruku. A więc różne są szczury Tobruku, czeskie, australijskie, polskie, tylko niektóre z dumą potrafią o tym przypominać światu, inne jakby o tym zapominają. I może jeszcze zwrócę uwagę na taką najdłuższą bitwę II wojny światowej, bitwę o Atlantyk. Tam polskie okręty wojenne wsławiły się no, niezwykłymi wyczynami. ORP Piorun uczestniczył w zatopieniu dumy Kriegsmarine, czyli Bismarka był rok 1941. Te polskie okręty wojenne wciąż pojawiają się w tej historii, niektóre z nich z tragicznym finałem, panie profesorze. No taka jest historia wojenna morzu, że chwile entuzjazmu, radości z pokonania wroga splatają się z tragedią zatopionych całych załóg. Tak jest też w historii polskiej marynarki wojennej, no choćby właśnie w operacji pod Narwikiem zatonął ORP Grom, zatonął także transportowy statek liniowiec Chrobry. Choćby Orzeł też podwodny, okręt słynny, którego ucieczka, brawurowa ucieczka z internowania w Talinie stała się kanwą już dwóch filmów fabularnych. Także zatonął tragicznie w okolicznościach wciąż jakby budzących kontrowersje. Ale Brytyjczycy, znając wartość polskich załóg przeszkolonych, tych, które były dostępne, Udzielali Polakom swoich okrętów, przekazywali je tymczasowo polskiej marynarce. Tak właśnie do polskiej marynarki trafił R.P. Piorun, ten właśnie wsławiony skutecznym udziałem w pościgu za chlubą Kriegsmarine pancernikiem Bismarck. Takich okrętów wypożyczonych przez Brytyjczyków, a obsadzonych przez polskie załogi było więcej, choćby trzy okręty podwodne, które... Niezwykle odznaczyły się również w walkach na morzu śródziemnym, zatapiając okręty licznych konwojów niemieckich i włoskich. Ale oczywiście pani redaktor ma rację, najważniejszym tutaj odcinkiem tego frontu morskiego były konwoje atlantyckie. Przypomnieć warto, że polskie okręty, czy to jako okręty transportowe, czy jako osłaniające konwoje, okręty podwodne lub nawodne, niszczyciele, brały udział w 770, jeżeli dobrze pamiętam, konwojach, a więc mało było takich konwojów, w których nie brałyby udziału polskie okręty, a bez tej stałej linii zaopatrzenia no, nie byłoby ani skutecznego oporu Wielkiej Brytanii, ani skutecznego oporu Związku Sowieckiego przeciwko ofensywie niemieckiej po czerwcu 1941 roku. Konwoje atlantyckie były tą życiodajną arterią, którą podtrzymywał m.in. wysiłek polskiej marynarki wojennej. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur! Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z gór. I poszli szaleni zażarci I poszli zabijać i mścić I poszli jak zawsze uparci Jak zawsze za honor się bić Czerwone maki na Monte kasino. Namiast rosy piły Polską krew Po tych makach szedł żołnierz i ginął Lecz od śmierci silniejszy był gniew Przyjdą lata i wieki przeminął Pozostaną ślady dawnych dni I tylko maki na Monte Cassino Czerwiejsze będą, bo z Polski zrosły krwi Nadszedł rok 1944, pierwsze półrocze to walki we Włoszech, w tym o Monte Cassino. Finał 18 maja, patrol 12 Pułku Łanów Podolskich zatknął biało-czerwoną flagę na ruinach tamtejszego klasztoru, na co z dumą patrzył generał Władysław Anders. Właśnie bitwa o Monte Cassino stała się takim symbolem polskich sił zbrojnych na zachodzie, panie profesorze. Rzeczywiście wystarczy sobie uświadomić, którą piosenkę z II wojny światowej chyba najczęściej przywołujemy. Myślę, że bezkonkurencyjne są czerwone maki, refrena, czyli Eliksa Konarskiego, piosenka, tekst, który tak zapadł w serca już kilku pokoleń Polaków, że dzisiaj to paradoks, ale kiedy w czasach tak zwanego resetu w stosunkach rosyjsko Polskich Pojawiał się w Polsce chór reprezentacyjny armii sowieckiej, słynny chór Aleksandrowa. Później zresztą tragicznie uległ wypadkowi lotniczemu. To śpiewał maki na Monte Cassino. Tak, śpiewał po polsku czerwone maki na Monte Cassino. Nie jakąś pieśń związaną z tradycjami Ludowego Wojska Polskiego. Z Spoza góry rzek wyszliśmy na brzeg. Tylko właśnie Czerwone Maki stały się takim, no można powiedzieć, niemal nieoficjalnym hymnem Polaków walczących w II wojnie światowej. Choć wiele wspaniałych piosenek z różnych frontów, z różnych formacji powstało w ciągu tej wojny. Co przemawia do wyobraźni? No myślę, że... Przede wszystkim szlak bojowy prowadzący przez serce cywilizacji europejskiej, bo no, tam się narodziła cywilizacja europejska w klasztorze na Monte Cassino, w klasztorze benedyktyńskim samego świętego Benedykta 1500 lat temu i to właśnie, że Droga na Rzym, bezdyskusyjnie najważniejsze miasto dla naszej europejskiej cywilizacji, prowadziła i była blokowana de facto właśnie z klasztoru Kasyńskiego i bez jego zdobycia trudno było sobie wyobrazić wyzwolenie Rzymu. To właśnie sprawiło, że taką uwagę przywiązywało kierownictwo alianckie i opinia zainteresowana tą ofensywą, opinia światowa, do walki Monte Cassino i wreszcie to, że tyle było nieudanych szturmów. Nowozelandczycy, Hindusi, no kolejne formacje zmieniają się i nie są w stanie ugryźć tego znakomicie umocnionego gniazda oporu, świetnie zresztą bronionego przez doborową niemiecką dywizję, a więc zdobycie takiej twierdzy nawet jeżeli złośliwi dodawali, że po prostu ostatecznie w tym dniu, kiedy zatknięty został tam sztandar, po prostu Niemcy już się wycofali. Ale wycofali się nie dlatego, że było im wszystko jedno, tylko dlatego, że złamała ich ta nieugiętość ataków polskich, dwóch ataków prowadzonych na rozkaz generała Andersa w najtrudniejszych z możliwych warunków, czyli pod bardzo stromo pnącymi się w górę ścieżkami podostrzałem z ruin klasztoru kasyńskiego. Ta właśnie sceneria cywilizacyjno-kulturowe, znaczenie tego symbolicznego punktu na mapie Europy sprawiła, że i wtedy i po latach nie zapomniano o zwycięstwie pod Monte Cassino, choć tyle jeszcze było innych ważnych bitew na szlaku bojowym Drugiego korpusu generała Andersa, przypomnijmy, choćby dwa jeszcze szczególnie ważne miejsca. Ancona, to już tym szlakiem adriatyckim idąca później dalej, droga bojowa drugiego korpusu, a wreszcie Bolonia, ważne, także historycznie niezwykle istotne miejsce, kolebka uniwersytetów europejskich wyzwolona przez drugi korpus generała Andersa. Rok 1944, między czerwcem a końcem sierpnia, przyniósł jeszcze jedno ważne militarne wydarzenie, alianckie działania pod kryptonimem Overlord. To była największa operacja desantowa w dziejach wojen. Miała otworzyć nowy front w Europie Zachodniej przeciwko Niemcom. Tam też byli Polacy, chociaż nie lądowali na plażach Normandii, ale te działania rozpoczęły się na morzu. Między innymi uczestniczyły tam także polskie okręty wojenne a w późniejszym czasie dywizja pancerna generała Stanisława Maczka odegrała no, znaczącą rolę w sierpniowej bitwie pod Falez. Tam przełamano obronę niemiecką w Normandii, no i oczywiście otworzono drogę na linię Sekwany, a później Renu. Jak ocenić ten czyn? To akurat był wysiłek bojowy o szczególnie konkretnym znaczeniu dla bardzo dużej, kluczowej operacji, jaką było rozwinięcie lądowania w Normandii w skuteczną ofensywę prowadzącą w głąb w Francji i w kierunku zachodnim w stronę Belgii, Holandii i granic Niemiec. Tam bowiem, na południe od Caen w Normandii, działając w składzie drugiego Korpusu Kanadyjskiego, dywizja pancerna generała Stanisława Maczka, zamknęła w okrążeniu osiem dywizji niemieckich, to znaczy nie sama dywizja Maczka zamknęła osiem innych dywizji niemieckich w okrążeniu, ale blokowała wyjście z kotła, w którym znalazły się owe dywizje przeciwnika. Jedyne wyjście, które prowadziło właśnie przez Falaise, między Chambois i Mont-Ormel, gdzie tylko tędy mogły się owe niemieckie dywizje wydostać z kotła i to właśnie, że utrzymała tę pozycję pomimo no, desperackich ataków niemieckich oddziałów pancernych, polska formacja, świadczy o jej najwyższej zdolności bojowej, umiejętności dowodzenia i autorytecie, jakim cieszył się no jak to się dzisiaj mówi, charyzmatyczny dowódca, bo generał Maczek niewątpliwie był kochany, wielbiony przez swoich żołnierzy, nie mniej niż, może nawet bardziej niż generał Anders przez swoich. Gorzej było chyba z przełożonymi, panie profesorze. No, wiadomo, że pod falec najcięższe straty poniosła dywizja generała Maczka ze strony lotnictwa amerykańskiego, które ją zbombardowało omyłkowo. No, niemniej swoje zadanie spełniła takie omyłkowe bombardowania niestety w czasie wojny drugiej i nie tylko drugiej, także nowszych wojen się zdarzały. Nie umniejsza to w niczym olbrzymiego sukcesu, jakim była bitwa pod Falez. Przypomnijmy, w całej bitwie straty pierwszej dywizji wyniosły niespełna 500 zabitych i 1500 rannych. Natomiast Polacy, sami Polacy wzięli do niewoli 6000 żołnierzy niemieckich, zniszczyli 70 czołgów. Jest to dział wroga, także to było niewątpliwie bardzo efektowne zwycięstwo. W dodatku otwierające równie błyskotliwy, dalszy, szlak bojowy dywizji Maczka, która mogła się poszczycić dalej no nie tylko takimi osiągnięciami jak wyzwolenie Bredy, ale w końcu uwieńczy ten szlak bojowy no, najbardziej efektownie jak można, bo zdobywając główną bazę Kriegsmarine, port Wilhelmshaven, to już oczywiście jest sam koniec wojny, ale jakże godne zamknięcie udziału polskich sił zbrojnych w tej wojnie, gdzie generał Maczek odbiera kapitulację całej floty Adolfa Hitlera, no już wtedy żyjącego Adolfa Hitlera, floty III Rzesz. Jest obecny w debacie historycznej, panie profesorze, taki zabieg, że polskie siły zbrojne na zachodzie przeciwstawia się na korzyść tych sił wojsku polskiemu Zygmunta Berlinga. Słuszne to czy nie? Myślę, że nie słuszne. Sądzę, że tam, gdzie przelewali krew w walce z Niemcami, z niemieckim okupantem, żołnierze polscy, nawet jeżeli szli pod dowództwem sowieckim czy, co tu dużo mówić, udającym polskie, jak nierzadko się zdarzało w Ludowym Wojsku Polskim, to przecież ta ofiara była składana w dobrej wierze i służyła dziełu do 9 maja na pewno koniecznemu, pokonania Niemców, pokonania do 9 maja 1945 roku przyjmuje tutaj celowo sowiecką datę kapitulacji, bo no aż do tego momentu, kiedy Sowieci uznali, że Niemcy są pokonane, ta wojna w Europie toczyć się musiała. A więc myślę, że na takiej płaszczyźnie ludzkiej i płaszczyźnie militarnej nie ma sensu, a nawet po prostu źle, niewłaściwie jest przeciwstawiać te dwa teatry działań wojennych, w których Polacy brali udział. Natomiast politycznie oczywiście sens tych działań był inny, bo żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do końca pozostawali wierni legalnemu rządowi polskiemu. Natomiast Ludowe Wojsko Polskie poddane było politycznemu zwierzchnictwu marionetkowego rządu utworzonego przez Stalina dla Polski. I w tym sensie politycznie na pewno Znaczenie tych dwóch formacji było odmienne, a nawet przeciwstawne. Dowodem na to jest zresztą sposób potraktowania dowództwa polskich sił zbrojnych na zachodzie przez władze narzucone w Polsce przez Związek Sowiecki. Przypomnę ten niesławny dekret odbierający wszelkie prawa obywatelskie. Tym najbardziej zasłużonym generałom, takim jak Anders czy Maczek, dowódców polskich sił zbrojnych na zachodzie. To był przykład tej politycznej zaciekłości w walce z niepodległą. Politycznej zaciekłości, którą wyrażała władza komunistycznej Polski i która traktowała Ludowe Wojsko Polskie po prostu jako swoje zbrojne ramię. Przypomnijmy także, że żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy po okresie rozformowania, długim, dwuletnim, zdecydują się wrócić do Polski, a była to nie taka mała grupa. Powstało ostatnio kilka bardzo ciekawych monografii opisujących historycznych, szczegółowych prac, opisujących ten proces. Decyzje podejmowane indywidualnie i zbiorowo przez żołnierzy, którzy po prostu i oficerów, którzy chcieli wrócić do swoich domów, do swoich bliskich. Wiedząc, że wracają do kraju niewolnego, ale z nadzieją, że jednak ułożą tam jakoś swoje życie, a przede wszystkim spotkają się ze swoimi najbliższymi, wracali do Polski i nierzadko próbowali wstąpić także do wojska polskiego pod rządami już Bieruta. I przez chwilę, przez kilka miesięcy, czasem nawet dwa, trzy lata wydawało się, że jest to możliwe. Ale niemal wszyscy ci żołnierze, którzy z polskich sił zbrojnych na zachodzie, oficerowie, którzy znajdą się w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, zostaną następnie zdemaskowani. Jeśli nie w 1947 roku od razu, to w 50, 51 roku. Zdemaskowani w cudzysłowie jako wrogowie ludowej ojczyzny, poddani represjom, torturom, procesom sądowym. I to jest puenta do odpowiedzi na pytanie pani redaktor o porównanie tych dwóch formacji. Polskie Radio. Jedynka.